Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. To poniedziałek, 13 kwietnia, minęła piąta. Fantazja Polska Przed mikrofonem Magdalena Łoś. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na pierwsze w tym tygodniu spotkanie Fantazji Polski. Dziś będziemy razem słuchać muzyki Marcina Leopolity, Fryderyka Chopena, Grażyny Bacewicz. W naszych spotkaniach. Muzycznie będziemy wspominać bliski jeszcze czas Wielkanocy, wracając do repertuaru przeznaczonego na ten właśnie okres. Spotkania będziemy rozpoczynać pieśniami z albumu, z repertuarem na czas Wielkanocy. Surgit Leo Fortis to tytuł płyty wydanej w 2018 roku, płyty zespołu Jerycho Bartosza Izbickiego. No i na początek utwór otwierający program albumu Chrystus, Pan z martwych wstał. Ten utwór dotrwał do naszych czasów w trzygłosowej wersji przeznaczonej na głosy kobiece w kancjonale stanią a Bartosz Izbicki stworzył opracowanie na zestaw głosów męskich, odwołując się do współbrzmień, które znamy z repertuaru późnośredniowiecznego, więc czasu, kiedy ta dawna pieśń pewnie powstała. Na podstawie stworzonej pod koniec XVI wieku wersji opracowania Starał się odtworzyć jej znacznie dawniejszy kształt dźwiękowy brzmieniu możliwym pod koniec XV wieku. Chrystus Pan z martwych wstał. Dawna pieśń wielkanocna w opracowaniu Bartosza Izbickiego i w wykonaniu jego zespołu Jerycho. To program Surgit Forti, płyta wydana w 2018 roku, Codzienny w fantazjach polskich. W tym tygodniu otwieramy nasze spotkania jakimś utworem z tego właśnie programu. I wielkanoc, a zarazem i ta pieśń pojawią się w kolejnej wybranej przeze mnie kompozycji. To będzie msza wielkanocna Missa Paschalis Marcina Leopolity w nagraniu zespołu Ilkanto Michała Straszewskiego, nagraniu z 1996 roku. To najważniejsze zachowane dzieło Leopolity, kompozytora urodzonego około 1540 roku w Lwowie. Pięciogłosowa msza na czas Wielkanocy przeznacza Agnus Dei tego cyklu rozbudowana jest do faktury sześciogłosowej I jest to najstarszy znany przykład polskiej polifonii sześciogłosowej zarazem. Msza oparta jest na motywach czterech polskich pieśni wielkanocnych, w tym właśnie Chrystus Pan z martwych wstał, a te pozostałe to Chrystus z martwych wstał jest, wesoły dzień nam dziś nastał i stał. Pan Chrystus. Słuchamy zespołu Ilkanto, Michała Straszewskiego, Missa Paschalis, Marcina Leopolity. Missa Paschalis oparta na polskich pieśniach wielkanocnych, msza wiecznego kompozytora Marcina Leopolity. Nagranie zespołu Il Canto prowadzonego przez Michała Straszewskiego, zarejestrowane w 1996 roku. Polskie tematy, polskie wątki, ten temat również będzie powracać w kolejnych utworach i Kolejnych spotkaniach w dwójce fantazji polskiej, której właśnie Państwo słuchają. Teraz czas na Krakowiaka. Przed nami Rondo alla Krakowiak. F. Duropus XIV Fryderyka Chopina w nagraniu opublikowanym w 2017 roku. Jan Lisiecki fortepian i orkiestra NDR Elb Filharmonii Orchester, którą prowadził w tym nagraniu Krzysztof Urbański. Rondo alla Krakowiak powstało na przestrzeni 1828 roku pod okiem Józefa Snera w Krakowie w Muzeum Czartoryskich. Można obejrzeć rękopis partytury dedykowane księżnej Annie z Sapiechów Adamowej Czartoryskiej na stronie 28 w głosie towarzyszących fortepianowi i smyczką rogów, rozpoznać można trzy takty skreślone innym pismem, a pod nimi już pismem Chopina nakreślone słowa Elsnera ręką. Jak widzimy, mistrz nad swoim uczniem czuwał. W tym tygodniu i kompozycji Elsnera słuchać będziemy, ale na razie ten uczeń, nad którym ów Elsner czuwał Rondola Krakowiak i Jan Lisiecki oraz NDRL. Filharmonii Orchester. Całość prowadzi Krzysztof Urbański. Rondola Krakowiak, op. 14, kompozycja Fryderyka Chopina z 1828 roku. Nagranie Jana Lisieckiego i Ender El Philharmonie Orchester pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego z albumu wydanego w 2017 roku, przynoszącego... Także inne kompozycje na fortepian z orkiestrą bez koncertów, tym razem autora Fryderyka Chopina. Słuchają Państwo dwójki Fantazja Polska, a w niej teraz muzyka Grażyny Bacewicz w nagraniu zespołu Sinfonia of London pod batutą Johna Wilsona. To ceniony także przez... Witolda Lutosławskiego za nowoczesność w harmonice. Koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz z 1948 roku, odnoszący się też pomysłami muzycznymi w tej neoklasycznej formie do barokowego koncerto Grossa. Muzyka dawna, muzyka nowa, polska muzyka w zagranicznych wykonaniach. Ten wątek teraz przed nami. Koncert na Orkiestrę Smyczkową z 1948 roku, koncert Grażyny Bacewicz i Symfonia of London, zespół pod batutą swojego szefa Johna Wilsona. Ta interpretacja ukazała się w 2024 roku. Muzyka Grażyny Bacewicz zamyka dzisiejsze spotkanie w fantazji polskiej. Dziękuję, dobrego dnia, do usłyszenia. Magdalena Łoś. Słowo na dzień Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział mu Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego, jakżeż może człowiek narodzić się, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział,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 Opisowi przywoływanego w dzisiejszych czytaniach liturgicznych nocnego spotkania faryzeusza Nikodema z Jezusem zapisanego przez ewangelistę Jana towarzyszy kolejny epizod wydarzeń po zmartwychwstaniu Jezusa spisanych przez świętego Łukasza w dziejach apostolskich. Oto Piotr i Jan, ukochani uczniowie Jezusa, zostali wypuszczeni przez Sanhedryn i wrócili do swoich, do wspólnoty pierwszych chrześcijan w Jerozolimie. Co zrobili owi chrześcijanie, kiedy usłyszeli, co się wydarzyło? Pomodlili się, przywołując potęgę Boga, która jest ponad wszelkie knowanie i poprosili o odwagę głoszenia i przepowiadania imienia Jezusa, które uzdrowiło, uzdrawia i uzdrawiać będzie w Jerozolimie, ale także na całym świecie. Wiedzieli, że aby chrześcijanin był odważny, musi prosić o odwagę. Aby chrześcijanin był mądry, musi prosić o mądrość, o wspomożenie w imieniu Pana. Znajdowali się w mieście, w którym poganie Herod i Piłat, a także część ludu Izraela wystąpili przeciwko Jezusowi. Lecz Pan przewidział to w swojej mądrości i zbrodnie na niewinnym uczynił narzędziem zbawienia. Oni, nasi przodkowie w wierze, sławili Boga za to, że zło zostało pokonane że Pan ma wszystko w swoim ręku, choćby nic na to nie wskazywało. Czy dziś stać nas na takie zawierzenie? Jak wtedy, tak i dziś sprzysięgają się przeciw sprawie Bożej rozmaici uczeni w Piśmie i władcy tego świata i wydaje się, że zwyciężają, a tymczasem są narzędziem opatrzności, by okazały się wielkie dzieła Boże. Bo Bóg ma kontrolę nad złem. Bez Jego wiedzy, jak powiedział Jezus, nie spada nawet wróbel. Myślimy tak? Wierzymy, że Pan może zesłać na nas Ducha Świętego z Jego siedmiorakimi darami? Święty Łukasz pisze, że kiedy współtowarzysze Piotra i Jana skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, w którym byli zebrani, na znak, że zostali wysłuchani. I napełnił ich duch męstwa i roztropności I nikt nie mógł już powstrzymać ich przed czynieniem znaków i cudów w imię Jezusa I w ten oto sposób spełniają się słowa Jezusa kierowane do Nikodema Wiatr wieje tam, gdzie chce I szum Jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża Tak jest z każdym, który narodził się z ducha za spotkanie z dobrą nowiną dziękuję. Małgorzata Barta-Zwitan.